no to dzisiaj jeszcze taki bonusik Wam dodamy. Myśleliście, że to koniec. A to nie koniec, bo chcemy, chcemy jeszcze pogadać trochę o takim wizerunku ludzi sukcesu, którzy już ten wizerunek mają gdzieś i mogą sobie występować na przykład w golfie, Non-stop, tak jak na przykład świętej pamięci Steve, Steve, Jobs. Steve Jobs. On ciągle w, gol w golfie występował, jakoś nie dbał Golf, o Golf, jeansy Adidasy. No więc właśnie. I okularki. I, no, I jeszcze jeden taki pan jest, który jest miliarderem, nazywa się chyba Zuckerberg, tak jest twórcą Facebooka. Tak. No i on też ma gdzieś ten wizerunek, bo wszyscy przychodzą do pracy w garniturach, a on przychodzi w laczkach i w jakichś tam wy powyciąganych swetrach, czy No czy ale wiozach. może czy nie może? No więc. Tak się zastanawiam. właśnie może. I jak to mówią, zabronisz, nie? jak to się mówi, zabronisz bogatemu biednie żyć? No właśnie nie, może, może. No ale jest to też pewnego rodzaju tworzenie jakiegoś wizerunku. Ale no co, no czy wizerunek, czy o wizerunek jakiś taki bardzo profesjonalny powinny, powinni dbać osoby, które są na początku swojej ścieżki zawodowej, no, no tak a to potem to wygląda, to gdzieś no, po prostu. No tak w zasadzie to, yy, to życie pokazuje, że tak jest, że na początku. Kiedy się staramy, kiedy y, pozyskujemy y, partnerów biznesowych, no to staramy się kreować pozytywny ten wizerunek. Dbamy o niego, żeby, żeby być dobrze odebranym. No ale coś w tym musi być, Marku, bo, no bo rzeczywiście, zwłaszcza w Polsce jest coś takiego, że jeżeli ktoś przyjeżdża gdzieś tam robić jakiś interes, u, ubić targu, no to wyglądają przez okno, jakimś samochodem przyjechał. mam wniosek. Mhm. Mam wniosek. Uwaga. Myśl numer jeden. O. Czyli jeżeli ludzie nie znają Ciebie i nie wiedzą, co jesteś w stanie załatwić, to Ty musisz się starać o to, żeby wyglądać na osobę, która jest w stanie to załatwić. Bo jeżeli przyjeżdża osoba, która jest jakimś guru z danej dziedziny, to wszystko jedno, jaką wygląda, bo Ty wiesz, że to jest guru i tak go będziesz słuchał. Aha. Taki jest mój I teraz Czy mi się będzie w nastą... t-shircie, czy będzie w, czy będzie w zupełnie, czy będzie zupełnie bez, bez różnicy. W habicie jakimś, albo w kontuszu na przykład. No na przykład. Aha, przy szabli. Tak, przy szabli. No to w takim razie. Jaki wniosek z tego? Czyli co? Czyli jeżeli jesteśmy na początku drogi, no to musimy o ten wizerunek zadbać, tak? Czyli musimy się dobrze ubrać, wywalić kupę kasy na to, żeby kupić jakieś garnitury, Garsonki tym podobne rzeczy, żeby ładnie pachnieć, dobrze się no. usławiać. To jest strasznie strasznie długa droga przed takimi. Długa ]ami. droga, ale tu też drugi wniosek mi się nasuwa. Myśl numer dwa że nie ma, tak, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, więc jeżeli w tej chwili włożymy tą pracę w ten wizerunek i ludzie nas poznają, to później możemy mieć to gdzieś, bo ludzie i tak nas będą cenić, i tak będą chcieli robić z nami biznesy, czy będą nas szanować, słuchać, jakkolwiek, to nie wiem, o co nam chodzi. Ja rozumiem, że wtedy na takie konferencje, gdzie tam taka duża zadętość istnieje, to, to tam będziemy mogli w t-shirtach i w laczkach i w skarpetkach. Oczywiście, przyszedł że przyszedł. tak. Zobacz, Wojewódzki, Zobacz, Szymon Majewski, to, to są właśnie takie osoby, które kiedyś się musiały starać, w tej chwili już nie muszą. Mhm. Ale nie trzeba daleko szukać. Każdy, myślę, że te słuchaczy też będzie mógł znaleźć taki przykład. Nie wiem, pary, tak? Nie wiem, mężczyzna, kobieta spotykają się na początku. Co? Stroisz się, jak mhm. poznajesz? No ja? No tak ty. No ja się stroiłem, teraz już się nie stroję. No dobrze, już się teraz nie stroisz, bo już masz zbudowaną reputację na mieście. No więc właśnie, wizerunek. Tak, tak, tak słyszałem. Właśnie. <laughs> Ok, ja muszę o to dbać Ale bardzo. później już jak y, się schodzicie, już żyjecie ze sobą, no to o ten wizerunek już się tak nie dba. Zgadza się? No chyba tak. Chyba bo już nie trzeba. Właśnie. Dokładnie. Choć z drugiej strony czasami jest pres, taki pres, pres, niesmak. Iż... Nie? Jest, jest taki niesmak. No więc właśnie. I to też może być niebezpieczne, bo jak żona zaczyna nagle dbać o wizerunek, no to mąż może być podejrzliwy. I w drugą no. stronę też to działa. Jak nie dba, to też źle. No, no, no więc właśnie. I tak, tak źle i tak niedobrze. No to I to jest to. piękne. No więc właśnie. No więc właśnie. No to może w takim razie, nie wiem, powinniśmy stworzyć dla naszych, dla naszych słuchaczy jakieś, jakieś szkolenia z budowania wizerunku zewnętrznego, wewnętrznego. Nie, nie wiem, czy, czy nasi słuchacze chcieliby nas słuchać. No to... to może po prostu powiedzcie sami, czy chcielibyście nas posłuchać yy, na temat kierowania wizerunku, naszych doświadczeń i przyjść na takie szkolenie, poznać nas osobiście. No więc właśnie i wtedy musielibyśmy się pokazać. O nie. Czyli musielibyśmy wtedy zrzucić te nasze t-shirty i wytarte a Nie a opaski na, na oczy będzie trzeba o. zrobić. <laughs> Czarne opaski. opaski jak z zorro wyjdziemy. O właśnie. Właśnie. W takich maskach. Jak no. To będzie wizerunek. Kreowanie o, wizerunku. No, bardzo, bardzo dobry pomysł. Aczkolwiek za moment mamy chyba nową odsłonę i już ściągniemy te opaski z oczu, żeby już nas ludzie identyfikowali jako... Zobaczymy. Zobaczymy. Czas wizerunku. pokaże. Do usłyszenia. Do usłyszenia.